Cześć Wam wszystkim, Dominika Alkoholiczka z tej strony. Bardzo dziękuję za zaproszenie Sylwii, która tutaj e, napisała do mnie jakiś czas temu. E, powiem Wam szczerze, że to jest pierwsza moja speakerka e, online. Do tej pory e, zawsze było to stacjonarnie, ale moja trzeźwość, e, e, początki mojej trzeźwości są związane bardzo z e, meetingami online, ponieważ... Przez pierwsze dwa tygodnie mojej trzeźwości e, słuchałam praktycznie cały czas meetingów online. Moim, moja, ja nie jestem we wspólnocie jestem w ogóle bardzo długo, bo jestem od 2013 roku. Wcześniej byłam e, u, uważałam się, że problem mają wszyscy wokół mnie z alkoholem, głównie mój partner e, i tak trafiłam do wspólnoty na mitingi AA i na meetingi Alanon i bardzo długo byłam w Alanon jako żona alkoholika, ale w lutym tego roku no po prostu stało się za dużo złych rzeczy, za dużo bardzo narozrabiałam no, i, no i stwierdziłam, że jedynym kierunkiem, ja wiedziałam, że jedynym kierunkiem B, musi być A, moje, moje kroki muszą jakby skierować się jakby do, do A. I tak trafiłam w lutym na meetingi online przez dziewczynę, która po prostu Napisałam na grupie facebookowej, słuchajcie, że wstydzę się wrócić, no bo wiecie, ja osoba taka zaangażowana w jakby w trzeźwość innej osoby. Byłam nawet gdzieś tam w służbach, w klubie abstynenta byłam wiceprezesem, działałam na rzecz abstynencji wielu osób swojej, też odbierałam sobie komfort picia działając na... Na, na rzecz jakby innej osoby, no a tutaj jakby mi się noga podwinęła i ciężko mi się było ten wstyd przełamać. No i tak trafiłam do AA w lutym, trafiłam na meeting na online na pierwszy krok i słuchałam cały czas i zresztą tutaj spotkania ubila i Katowice to były trzy takie pozycje, których ja po prostu nie starałam się nie opuszczać. I bardzo szybko wyłapywałam takie słowa, które gdzieś pozwoliły mi podjąć tą decyzję o wejściu na program, bo ja wiedziałam, że sama trzeźwość mi nic nie da. I będąc tyle lat jakby obracając się w towarzystwie abstynentów, chodząc na mitingi Alanon, no wiecie, no po prostu ja słyszałam cały czas, że sama trzeźwość to nic nie daje, że w sumie przestał pić, nic się nie stało. No i ja się bałam tego, że po prostu, że to, że to nic nie, nie zmieni, tak? Zresztą ja się bałam, że zaraz wieje kas moralny mi minie i wszystko wróci do normy. Na szczęście dane mi było trafić na grupę, słuchajcie, stacjonarną, gdzie, pracowa gdzie grupa pracowała na Wielkiej Księdze, bardzo szybko gdzieś tam się ta moja droga połączyła z programem i już dwa tygodnie po podjęciu abstynencji weszłam, poprosiłam o sponsorowanie osoby, którą pierwszy raz widziałam na oczy. No i tutaj się zaczęło jakby moje życie zmieniać. Tak? No i tutaj krok dziesiąty. Zastanawiałam się, jak <coughs> pierwszy raz jakby daję spikerkę odnośnie samego jednego kroku. Gdzieś tam już pojawił się moment fragmentu gdzieś w Wielkiej Księdze, a krok dziesiąty jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Nawet teraz myślę, że po przeczytaniu, po skończeniu czytania ze sponsorką i sponsorowaniu, on jest chyba najważniejszy teraz, bo te kroki dziesiąte, jedenaste, dwunaste są dla mnie takie podtrzymujące i mam wrażenie, że gdyby nie ten krok dziesiąty, ja nie dałabym rady w ogóle całego programu zrobić, ponieważ jak poprosiłam o przeprowadzenie przez program w moją sponsorkę, Dostałam na samym początku sugestii dostałam tabelkę kroku 10 i powiedziała mi, że jeżeli mam jakąś ciężką bardzo sytuację, to żebym sobie ją rozpisywała. Ta tabelka zawierała pięć kolumn, w których były, miałam się odnieść do osoby, do sytuacji, jaka mnie do, jakby uraziła albo do, która mnie dotyczyła, która coś we mnie wywołała jakieś emocje. Później było, jakich to emocji we mnie dotyka, jakie wady y, uruchomiła ta sytuacja i w ostatniej y, pozycji, jaka jest rzeczywistość i co mogę w tej, y, z tym zrobić. I słuchajcie, ja na początku w ogóle totalnie nie mogłam tego zrozumieć. Mm, po co mi jest ta tabelka? Ale bardzo szybko załapałam, jak ona mi jest bardzo pomocna. Yy, naj, najbardziej miałam problem z, z dostrzeżeniem rzeczywistości. Tak jak całe życie, słuchajcie, ja sobie po swojemu wszystko układałam, wydawało mi się, że dobrze postępuję, wydawało mi się, że to wiele osób mnie skrzywdziło, wydawało mi się, że to najbardziej ja jestem pokrzywdzona w tym swoim całym życiu pogmatwanym i dopiero program otworzył mi oczy, jak bardzo, jak wiele osób skrzywdziłam ja i jak wiele złego wyrządziłam moim córkom, mam trzy córki, jak wiele osób zraniłam z rodziny, czyli rodziców, moich partnerów, przyjaciół, samą siebie. I ten krok dziesiąty teraz na bieżąco pokazuje mi codziennie, co mogę z tym zrobić. I wiecie co, teraz już na niego trochę inaczej patrzę. Ja uważam, że bez kroku dziesiątego teraz moja trzeźwość nie miałaby aż tak dużego znaczenia. Czy znaczenia. Nie, nie miałaby w ogóle, nie, ja bym nie dała rady, bo teraz, gdy pojawiają się jakiekolwiek emocje, ja mam narzędzia, tak? Dzięki programowi mam narzędzia, które wykorzystuję codziennie, że na przykład jak robię sobie wieczorną inwenturę, to zaczynam zastanawiać się, co się stało, dlaczego tak się stało, czy z kogoś skrzywdziłam. Wtedy mam, jakby mogę sobie to rozpisać ale jest coś takiego wcześniejszego, teraz się pojawiło w moim życiu od niedawna, dostrzegłam, zaczęłam słuchać też ludzi, w ogóle otworzyły mi się uczy, uszy, wiecie co, na programie nie miałam tak otworzonych uszu, jak teraz, w sensie, jak dopiero ten program zaczyna działać, gdzieś to wszystko zaczyna pracować, jak się przeprowadza kogoś przez program, jak zaczynam, gdzieś wyciszyłam się, pojawił się spokój dzięki programowi, no to po prostu Zaczęłam trochę inaczej na to patrzeć i strasznie podpieram się teraz tymi czterema rzeczami, które, które są wskazane w Wielkiej Księdze, czyli jak jeżeli wyłapuję samolubstwo, nieuczciwość, lęk albo urazę, natychmiast zwracam się do Boga, później proszę kogoś o pomoc jakby w dostrzeżeniu rzeczywistości, czyli wy wykonuję telefon albo przegaduję to ze swoją sponsorką. Albo przegaduję to z kimś na programie, kto jest po prostu, kto mi pomoże dostrzec rzeczywistość z kimkolwiek. Później naprawiam swój błąd, jeżeli to ja kogoś skrzywdziłam. I czwartą rzecz przekierowuję uwagę, komu mogę pomóc. To jest cztery czy powiem wam, że te cztery rzeczy w ostatnim czasie uratowały mi kilka razy, jakby skórę przed utratą takiego zdrowego rozsądku, prawda? I mam wrażenie, że gdybym tego teraz nie umiała wyłapywać. Ja inaczej patrzyłam na krok dziesiąty wcześniej, jak robiłam ten program ze sponsorką, a inaczej go teraz postrzegam, jak sama gdzieś próbuję złapać równowagę. Nie mam już takiego oparcia w mojej sponsorce, tak jak było to na sugestiach, że mogłam wykonać, wykonać ten telefon cały czas, gdzieś ona mnie wspierała. Teraz jakby stawiając już kroki w życiu normalnym, no podpieram się tym dziesiątym krokiem. Powiem Wam, że bardzo ważne jest dla mnie to, co jest napisane w Wielkiej Księdze o dziesiątym kroku i przeczytam Wam fragment z Wielkiej Księgi. Przestaliśmy walczyć z czymkolwiek i kimkolwiek, nawet z alkoholem. Rzadko będzie on nas interesował. Jeśli ogarnie nas pokusa, odsuwamy się od niej, jak od gorącego płomienia. Reagujemy zdroworozsądkowo, normalnie oraz Odkrywamy, że dzieje się to niejako automatycznie. Przekonamy się, że mamy nowe podejście do alkoholu, które uzyskaliśmy bez żadnej myśli wysiłku z naszej strony. Właśnie tak sobie myślałam o tym fragmencie, że w momencie, kiedy weszłam na w ogóle weszłam do wspólnoty, jak zaczęłam dostrzegać mój problem z alkoholem i zaczęłam coś z tym robić, to alkohol był głównym moim problemem ale bardzo szybko zrozumiałam, że to nie alkohol jest moim problemem, tylko te moje chore emocje, moje chore po prostu zachowania, moje chore podejście do samej siebie, mój egoizm, moje samolubstwo. I bardzo szybko się to zmieniło, że zauważyłam, że alkohol to był tylko takim rozwiązaniem szybkim na już. I dostałam na programie coś takiego że zaczęłam rozpracowywać te moje emocje dlaczego tak się działo dlaczego tak postępowałam zaczęłam to analizować dostrzegając właśnie te rzeczy które, które mnie doprowadziły do tej sytuacji że tak nisko upadłam że straciłam praktycznie godność kobiecą że straciłam szacunek w oczach mojej rodziny że straciłam szacunek w oczach samej siebie tak taką dobrą sprawę i w pewnym momencie alkohol przestał, przestał być problemem, przestał, zabrana mi została obsesja picia, to był taki największy dar, ja uważam na ten czas, że ten dar jest bezcenny, bo widzę jak bardzo wiele osób na samym początku męczy się teraz z tą obsesją picia ja w ogóle o alkoholu przestałam myśleć. Teraz jak mam jakieś problemy, bo ta kondycja jest też w różnym stanie, ona, ja jestem świeżo, mam takie wrażenie, że ja dalej jestem takim nowicjuszem we wspólnocie, pomimo tego, że problem alkoholu towarzyszy mi od wielu, wielu lat i gdzieś wydawało mi się, że wiem wiele na, na temat choroby alkoholowej, a tak na dobrą sprawę to nie wiedziałam nic, bo wszystko zbagatelizowałam i doprowadziłam się do takiego stanu i ja teraz zastanawiam się, jak, jak to się stało, że ja o nic nie prosiłam, nie prosiłam wcale o to, żeby mi ten problem z alkoholem został zabrany, a jego ja po prostu no, no nie mam na, na dzień dzisiejszy, po prostu nie szukam rozwiązania w alkoholu. Bardzo się z tego cieszę, to jest taki dar, za który ja codziennie dziękuję we wdzięcznościach, słuchajcie, ja po prostu jestem bardzo wdzięczna za to, że mm, jak mam problem, jak coś się pojawia w moim życiu, a w ostatnim czasie ta kondycja duchowa moja jest na różnym poziomie, ponieważ trochę samowoli e, zaczęłam sobie stosować, czyli odeszłam gdzieś od sugestii i przestałam e, poświęcać się, y, zaczęłam ten dwunasty krok wprowadzać w jednym miejscu, nie w całym swoim życiu, czyli w każdym aspekcie mojego życia, tylko w jednym miejscu. E, I to zaczęło się burzyć w drugim miejscu. E, I jak mam jakiś problem, to nie myślę pierwsze o alkoholu. To jest, to jest dla mnie takie najważniejsze, że, że właśnie, że nie mam tego, tej obsesji picia I, i nawet o to nie poprosiłam, tak na dobrą sprawę. To się samoistnie gdzieś stało, ale wiem o tym, że gdybym nie program, gdybym tego nie przepracowała, nie dostrzegłabym tego wszystkiego, co, co się działo ze mną przez te wszystkie lata, to, to myślę, że to nie byłoby i byłoby możliwe. Ja y, mam, miałam bardzo trudne y, swoje relacje sama ze sobą, mam takie wrażenie y, i bardzo krytycznie siebie oceniałam y, i działałam w ogóle samowolnie w, c, przez całe swoje życie, a teraz powierzając się codziennie Bogu, y, oddając wszystko siłę wyższej, staram się po prostu, żeby tym nie kierować, bo, bo mi to kierowanie w ogóle nie wyszło y, i na no, no, no, skończyłam w tym miejscu, gdzie skończyłam, więc yy, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o dziesiątym kroku. Wiem, że y, słuchajcie, y, ja uważam też, że to taka wartość dodana jest tej linii programu, którą ja idę, szłam. Ona pomimo tego, że była bardzo szybka, nie miałam rozpisywanych kroków, nie miałam e, analizowanej e, duchowości, bezsilności, nie miałam, ta czwórka była też taka, nie, nie była bardzo rozbudowana, tylko ta inwentura mojego życia skupiała się na jednej tabeli, nie miałam tabeli lęku. I jak pojawiły się po programie pierwsze takie wątpliwości, Boże, czy ja dobrze zrobiłam ten program, czy ja byłam, czy na pewno wszystko napisałam. Wiem, że na czas robienia problem, programu, ja chciałam zrobić wszystko i zrobiłam wszystko i byłam naprawdę uczciwa. Pierwsze w życiu zrobiłam coś uczciwie, bo tego właśnie mi brakowało, tej uczciwości. I krok dziesiąty, o tyle był dla mnie problematyczny, że ja po prostu nie mogłam dostrzec rzeczywistości. I w tym mi była pomocna moja sponsorka, bo nie, ja nigdy nie, nie mogłam dostrzec, co jest złego w tej sytuacji, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego na przykład ja uważam, że to ja jestem skrzywdzona, a to, a to ja kogoś skrzywdziłam. I po to był mi ten, ten drugi człowiek. I wiem, że na przykład wiele razy było tak, że rozmawiając na sugestiach z dziewczynami, bardzo ten krok dziesiąty, ta tabelka kroku dziesiątego, rzadko kto kiedy go rozpisywał. I wiecie, ja się dzieliłam tym, nie? Zrób sobie to, rozpisz sobie to, może Ci to pomoże. I dziewczyny do mnie dzwoniły, Boże, wiesz jak mi to pomogło? Jakie to jest proste. I ja wiem i ja bardzo dziękuję za to, że było mi dane zrobienie tego kroku dziesiątego w ten sposób i robienie go od samego początku, bo wiecie co, ja mam wrażenie, że jakbym nie robiła tego dziesiątego kroku, to bym nie doszło do czwórki nawet. Bo ja na bieżąco po prostu każdego dnia, yy, każdego dnia robiłam sobie tą dziesiątkę wieczorem, teraz już jest inaczej, bo nie czekam do wieczora, Bo do wieczora to już może być za późno. Ta moja kondycja duchowa bardzo szybko gdzieś tam potrafi spaść. Ja po prostu, tak jak wam mówiłam, od razu klękam, od razu biorę telefon i od razu y, przekierowuję uwagę na kogoś, komu mogę pomóc. Ponieważ y, czekanie do wieczora, oczywiście, ja robię tą inwenturę wieczorem i nigdy staram się o niej nie, nie zapominać. Stara jeżeli już naprawdę bardzo jestem zmęczona, to, y, to, to po prostu robię to rano. Y, ale wiem, że jeżeli tego nie zrobię od razu, to do wieczora może być czasami za późno, bo ja no, strasznie szybko wpadam w jakieś takie zmienne nastroje i, i ta jeszcze ta moja kondycja jest taka rozchwiana, więc może bardziej y, będę potrafiła na jakieś pytania odpowiedzieć, y, jeżeli będę mogła. Także, y, także tyle. Dzięki bardzo, że mnie wysłuchaliście, że mogłam być z Wami.